Kłania się stary Mary z Łazarza. Proszę Państwa, tak ładnie mogłoby się rozpocząć. Niestety, mam przykre wiadomości dla Państwa. Program musi ulec zmianie. Mianowicie, tutaj przy wiejściu, Państwo nie zauważyliście, mieliśmy zainstalowaną taką aparaturę, która wykryła, że na sali są osoby, które. Właściwie znają tylko trzy wyrażenia gwarowe, tytka, wymborek i antrejka. I to jest za mało, stanowczo za mało, żeby zrozumieć cały program. My tych ludzi będziemy musieli wyeliminować. Proszę Państwa, namnożyło się teraz takich ludzi właśnie, którzy znają trzy wyrazy, a myślą, że zrozumieją cały program. Do tego dopuścić nie możemy. I dlatego założyliśmy właśnie tę aparaturę, ale ja zaraz tutaj przeprowadzę test. Kto się nie zaśmieje na tym monologu, no ten będzie musiał opuścić salę, mało. Tutaj panowie robią zdjęcia, jeszcze jeden pan będzie robił indywidualne zdjęcia. Te zdjęcia pokażą się w teleskopie, w prasie. Wysłane będą do Zakładu, też jedna odbitka będzie przy wejściu, żeby tych ludzi drugi raz już nie wpuścić na salę. Jeżeli to jest emeryt, no to nie dostanie rekompensaty czy tam czy... Prawda? Także proszę właściwie, no po, do, po dobremu wyjść wcześniej i nie zajmować miejsca. Witam, witam, słuchamy podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Tak jest, jest tak. Halo, halo. Radio Poznań. Pala 270, 30 metra. O 17 ma się zacząć. O 17 ma się zacząć. Halo, hallo, to jak ja mam to powiedzieć? Normalnie. Halo, tu poznani, hallo. Jak ja mam to zrobić? Halo, halo. Radio Poznań, fala 273 metra. O 17 ma się zacząć. A teraz powiedz. Radyjko nasze wielkie, ogromne widzę, proszę panowie, no panowie, no. Ciut dalej, po kroczku, o, tak i teraz. Radyjko nasze ogromne. O, super, widzę dobra, dobra, dobra, dobra. O 17 ma się zacząć. Jeszcze od mikrofonu. Jeszcze. Jeszcze tak halo, i teraz. Halo, Radio Poznań, fala 273 metra. Do, re mi, do, do re mi do, do mi do domy, solo. A gdzie było łe? A gdzie było łe? No widzi. A gdzie było łe? na no, łe, na, no e. dobra. Jedziemy od początku? Od początku. Nie chcę do domu. Jeszcze raz, nie ma. <laughs> do raz. do, do re mi do, do mi lo, sol, lo. Panie inżynierze, czy to urządzenie, które pan trzyma w dłoni w odpowiedni sposób odda barwę mego głosu? O siedemnastej ma się zacząć. Ale nie mów nie ma, tylko otwarte to zostaw. Nie ma. Nie. A czemu mówisz ma. a krótkie, nie ma. Nie ma. <śmiech> nie ma! nie ma. Nie ma. Tak, nie ma. Nie ma. Nie ma. Tak? Ale to trudne jest. <śmiech> Łatwych zadań nie daje. Proszę. Halo, halo. Radio Poznań. Fala 270, 30 metra. Ogólki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Serdecznie witam. Podcast nie tylko dla orów. Moje imię Filip. Witam Was z Poznania. Witam Was po dwóch podcastach na Dzień Dziecka. Witam Was z dzielnicy, która jest troszeczkę, troszeczkę zapomniana. Aczkolwiek jest taką e, wizytówką Poznania takiego, takiego tradycyjnego, czyli Łazarz. Jestem aktualnie na rynku łazarskim. Tutaj wszystkie nasze poznańskie, gwarowe i nie tylko klimaty tutaj można wszystko znaleźć. Dzisiaj piękny, słoneczny poranek, godzina dziesiąta. Rynek to centrum tej dzielnicy. Rynek to centrum także handlu drobnego. Owoce, owoce, warzywa z tamtej strony, gdzie przyszedłem przed chwilą taki mały pre-market. Ludzie sprzedają wszystko oprócz o em, rury kolanka, krany, ale sprzedają też modele, jakieś samolotowe, stare buty, jeszcze starsze suknie, jeszcze różne starsze rzeczy. Wszystko, co da się sprzedać, a ktoś może kupi. Wszystko jest tutaj wystawione. I dzisiaj, dzisiaj taki odcinek wprowadzający do całego cyklu poznańskiego, bo, bo będzie się działo, bo będzie się działo, bo... Tak samo jak rok temu. Miałem małą taką wewnętrzną misję, żeby się spotkać z Wami słuchacze oraz z ludźmi, którzy byli dla mnie ważni. Czyli w zeszłym roku Maciej, Agata oraz, oraz Bartek Klimaszewski. To w tym roku, w tym roku ze względu na to, że właśnie kończę okrągłą rocznicę moich urodzin, pomyślałem sobie, że dlaczego będzie porozmawiać o kobietach mojego życia. Wiadomo, męskie ramsko męskie klimaty zawsze są ciekawe, zawsze są interesujące. Z że zresztą górach. Cztery dorodne małosolne za 4,50. Drogo, ale ale dobre. Mocno czoskowe są, mocno czoskowe. Smakowe. Mhm. Ale tak pomyślałem, że um, temat na to lato, oprócz euro, to może być... Um, niewystarczające. A ja ze swojej skromnej, mojej, a może nieskromnej, wybujałej próżności postanowiłem zrobić mały cykl podcastów z kobietami mojego życia. Ale to nie są dziewczyny, z którymi chodziłem, z którymi łączyły mnie jakieś szemrane lub mniej szemrane seksualne kontakty. Nie. Nie. Wszystko zaczęło się od pewnego listu, od pewnej dziewczyny, który gdzieś pod koniec kwietnia do mnie przyszedł i, i w podcaście, który będzie za dni kilka, usłyszycie kawałek tego listu, bo na całość to chyba się nie jestem w stanie um, zdecydować. W każdym razie kobiety mojego życia, ale kobiety, jak już wspomniałem, niezwiązane um, z chodzeniem tak zwanym, ale kobiety, które albo były natchnieniem, albo były najlepszym przyjacielem, albo były najlepszą dziewczyną, z którą siedziałem w ławce w liceum. Zatem planuję, planuję zrobić trzy takie odcinki z trzema kobietami, tak samo jak rok temu. Trzy podcasty godzinne, zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak... Ach, łazarskie motury o Bardzo dobre. Jak się mówi, to się nie je. Ale dzisiaj można w każdym, razie, w każdym razie jak już wspomniałem, okrągła rocznica moich urodzin dobiega końca i myślałem właśnie, żeby się cofnąć 20 lat żeby się cofnąć 15 lat żeby żeby właśnie okres taki e, nawet cofnąć się 25 lat bo spotkanie z Katarzyną to cofnięcie się 25 lat to jest okres liceum Mój, naj, mój najlepszy, najlepszy okres szkolny, najlepsza ekipa, najlepsze liceum, czyli Katarzyna, która urokliwą kobietą jest niesłychanie, która po prostu um, także mieszkała na osiedlu tym samym co ja, czyli na osiedlu Bejkon. No i po prostu tworzyliśmy zgraną fajną, licealną paczkę, i, i o tym będzie jeden odcinek. Potem Ola która była dla mnie natknięciem, taką muzą-natkniózą, przez którą zacząłem patrzeć na świat trochę inaczej, tak troszeczkę ym, zraziłbym się poetycznie poprzez pryzmat, ym, jeśli poznań, to na pewno słychać, przepraszam, że przerywam, na pewno słychać F-16, które gdzieś tu latają, rok temu z Bartkiem nagrywałem na Placu Wolności, hałasowały nam F-16 teraz znowu latają. Ale wracam do Oli, czyli jeszcze raz Ola, taka muza natchniła kobieta, która zaraziła we mnie poetykę, może wiersze, może poezję i spowodowała, że to wszystko zaczęło się troszeczkę kręcić w inną stronę. I w porównaniu z Kaśką było to zupełnie inne doświadczenie, bo Ola, jak już wspomniałem lekko uduchowiona pisaliśmy, pisałem ona do mnie listy, które w połowie nie rozumiałem tych listów, bo używała takie słownictwo i taką jakąś, taką formę przekazu, która, która na ten czas dla mnie 18 18-17 latka była niezrozumiała, ale strasznie mi to zaimponowało strasznie mi to bardzo się podobało i postanowiłem być troszkę taki jak ona no i potem czas policjalny czyli Tatiana, to 15 lat temu, 16, czyli widzicie, można to podzielić właśnie na 25 lat, 20 lat wstecz i 15 lat wstecz, czyli Tatiana, przepiękna, rudowłosa dziewczyna, wtedy długie, rude włosy, teraz wiem, że ma krótsze włosy, um, nazywaliśmy ją Pieszczatywie Godzilla, z racji tego, że jest ode mnie wtedy była o opułgowa wyższa teraz pewnie troszkę zmalała ja się może troszkę wyciągnąłem w każdym razie pamiętam że była to najlepsza moja przyjaciółka od głupich rzeczy przepraszam Tatiano, że tak mówię ale pamiętam, że mieliśmy mnóstwo głupich pomysłów, mnóstwo głupich rzeczy i także jakoś tak platonicznie się w niej kochałem, ale wiedziałem, że nigdy nic z tego nie będzie, bo po pierwsze ona była wyższa po pierwsze ona była wyższa ode mnie o, o, o prawie głowę. Jak chciałbym ją pocałować, to jedynie może w podbródek bym sięgnął. W każdym, razie, w każdym razie o tym mniej więcej będzie w moich najbliższych podcastach o kobietach. Bo jak wspomniałem, myślę, że to jest dobry temat. Takie rozliczenie się z przeszłością. Rozliczenie się z tym wszystkim, co było, ale takie pozytywne rozliczenie. Nikogo, mam wrażenie, nie skrzywdziłem, nikogo, nikogo nie uraziłem, a powrót do dziewczyn mojego dzieciństwa albo mojego dojrzewania na pewno będzie dla mnie bardzo ciekawy. W każdym razie, w każdym razie dzisiejsza gadka z Rynku łazarskiego, z miejsca, które jest mi trochę obce, bo ja nigdy w sumie tutaj nie bywałem, nigdy tutaj nie przejeżdżałem, tutaj pamiętam kiedyś raz, może drugi, przyjeżdżałem w latach 70 po kasety wideo, po, po, po może pierwsze płyty CD, bo tutaj był taki właśnie rynek, gdzie można było kupić różne rzeczy. W każdym razie, w każdym razie nie jest to miejsce, Um, które jest mi bliskie ale, ale tyle razy z bratkiem nagrywaliśmy w centrum Poznania tyle razy gdzieś snuliśmy się po um, wyludnionym świętym Marcinie i, i 28 grudnia więc dosyć tego marudzenia dosyć, um, dosyć narzekania na to, że Poznanie jest zaniedbany tutaj jest centrum Poznania tutaj jest centrum um, poznańskości można by powiedzieć Łazarz i tutaj Stary Marech i tutaj inne typy które kultywowały naszą poznańskość. Gdzieś wszystkie mieszkały w każdym razie. W każdym razie. Całkiem ciekawie, całkiem interesująco rynek, piękny słoneczny poranek, gwar. Jak to na rynku, kwiaty, proszki, owoce, kalafiory, kalarepa za 250, szparagi zapęczek 8. Za tydzień wyjeżdżam stąd dokładnie jeden dzień przed, przed Mistrzostwami Europy. Myślę, że podcast samochodowy znowu będzie, ty, tym razem w drugą stronę, nie jak jadę do, do Poznania, tylko jak wracam i, i myślę, że mm, podsumuję sobie to wszystko i, i za tydzień y, datowo się z Wami spotkam, ale podcast tak to pewnie będzie dłużej. W każdym razie w każdym razie bardzo, bardzo jestem ciekaw tej mojej wizyty i bardzo jestem głodny rozmów z dziewczynami, kobietami, teraz to już kobiety mojego życia, które jak już wspomniałem nigdy nie były przeze mnie tknięte, że tak powiem złym dotykiem, czyli sprawy damsko-męskie w poprzez, no wiecie, te sprawy. W każdym razie miałem takie dziewczyny, miałem takie koleżanki, które które po prostu były najlepszymi koleżankami świata i niech żadna z nich się nie obruszy, że że o każdej mówię tak samo, ale każda jakby się, wpasowywała się w inny czas, w inny okres i, i uzupełniały się, tak, to, to mogę teraz powiedzieć, że każda dawała mi bardzo dużo, każda dawała mi naprawdę wiele doświadczeń. Kaśka i nasza grupa z liceum, o której, o której na pewno wspomnę później w rozmowie z Kasią, to wszystko było niezapomnianym przeżyciem, bo szkoła, liceum, dobry czas, potem jak już wspomniałem Ola, Ola i poetyckość i Marek Gerhuta, który się z nią wiązał jakoś to wszystko mi zostało w głowie no i na końcu Tatiana, która, która mówię, że była wariatką ale taką pozytywną wariatką I, i, i dostałem od niej właśnie, mówię kilka dni temu kilka dni temu tego e-maila z tym listem, który naprawdę chwyta za serce i rozrzewnia i jeśli moje serce by było skute lodem, to to na pewno ten, te, te kilkanaście, kilkadziesiąt słów, które od niej otrzymałem, rozpaliłoby te, pewnie nie tylko moje kamienne serce, ale pewnie rozgrzałoby także pół Poznania. W każdym razie nie było to żadne wyznanie miłości, aczkolwiek wyznanie przyjacielskie. Tatiana naprawdę, naprawdę przyjaciółką mą jest. I tak to bywa. Moja gadka już prawie 12 minut. Zróbmy sobie małą poznańską przerwę i wracamy po chwili.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 Tytułem wprowadzenia kilka słów od autora. Blubry, których za chwilę wysłuchacie, to sam stary Marych w czystej, pierwotnej postaci. Wymyśliłem go razem z aktorem Marianem Pogaszem. Ja pisałem gawędy, Marian użyczał głosu. Kto kocha Poznań i jego gwarę, kto pamięta lata osiemdziesiąte, ten podczas słuchania będzie miał chwilę radości. Co to ja chciałem powiedzieć, nie skłamać, tak. Pierwszy raz to my się ze, z moją fruncką na festę pokrychali gdzieś pół rok po ochajtnięciu. Jeżeli się nie mylę, bo tak. Przychodzę do chaty z Katajony, prosto ze sfuszery. opłechtałem się, aby zdębko i patrzę, co by tu ześrutować. Podnoszę dekielek od gornyszka, co stoją na angielce. Myślałem, że będzie jaki luń tkichy do zgrzania,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 A Tero mi się od światła. Wiesz co, czytam, wiesz? Wielokrotnego mordercę. I Tero chcę skończyć ten kawałek. Zamachła mi kartkami przed kluką i obróciła się na drugi bok. Myślała, że miało cygani. Ale jojno, rozszpycłem na opypłaną nudlami okładkę tej knipy i od razu wiedziałem, po czemu sztuka. Niby czym ta gilejza była tak bezcołki dzień zajęto. Ty mi się tu pierdołami nie zajmuj, powiedziałem gośno. Tych głupo do hrabinach, baronach i innych zboczyńcach, co się dają na każdego nieczytej, bo ci się to nagowe na śwignie. A ja bez to schudne, że będę miał szyjkę jak mandolinkę, a pyszczek jak toruszkę. Ty może rozum porówno z kozum. – odbekła mi napuczono czytelniczka. – To jest najlepsza literatura do młodych mężatek, ale ty się na tym znosz jak kokot na pieprzu. Dostała takich muków, że wiedziałem, nie wygrom, ażeby, Więc się zamkłem i poszłem do kuchni podgrzać te fafoły ze zmąki. A tu nagle do naszej kuchni wparowuje nasza stróżka, co żyje na kociom łapę ze zjednym, co robi na kolei? Sama dycho jak lokomotywa pod górkę? Mało się nie zagałuszy i w końcu krzyczy, panie Marych, ten galun, co puro miesiąc mieszka w oficynie weźpił dzisiaj na gemyle ludzką rynkę i chyba gowe, sama widziałam. Najadła się staro baba torków i beble, pomyślałem. A tu moja fruncka wylatuje ze spokoju i spokojnie mówi, to będzie wielokrotny morderca. Podobny przypadek jest w tym kawałku, co ja czytam. Nie wiada, jeżeli nie jest ten, to ten sam zbrodniarz, co jego opisali. Musimy tata, zbadać, co on tam w tej swojej oficynie wystworzył, nie? Może jaką starą pukwę pośrupał na kawałki i teraz do Gemili co to, co mu się nie chciało spolić we wbratkaście. Ty jesteś chyba to na plecach, powiadom. Ja tam nie będę kluki wtykać w obskie sprawy. No i wyży mogę wezwać tych szpeców ze szkiełowni chodź pani! Zwróciła się do Stróżki. Bo jak tu zostanę z tym moim brawędą, to go też zatrzasnę. A nie wiada, że li w naszej angielce pójdzie spolić ciało. Wyprysły, jo za nimi. W gmyli, we w pergaminowym papierze leżą te ludzkie szczątki. No, szak, polegało na prawdzie to, co nam Stróżka godała Pefry miałem jak nie wiem, ale nic. Jadymy dali. Wytrychem otwarlimy drzwi do oficyny tego galona. Patrzymy, o tu bajzel jak po wojnie. Chociaż mocno zalatuje gutaliną podłogi, niebolerowane do glansu chyba od roku. Barchanowe story na oknach wiszą jak ubogiego portki, a na środyszku stoi drobka ze sprzewieszoną kataną, uślabraną całkiem chyba we krwi. Na stole puszki, a w każdy aby goszczka jakiegoś proszku albo takie kawały jak rąbane klimy. Na wyżkach pełno jakichś sideł i klamotów, zaś przy ścianie piec z ogromną bratkastą, a pod łyżkiem drewniane kisty, a w nich coś tam pomojtane ze siamem Co tak stoisz, jak torba dziadosko wrzasnęła frącka? – Szukomy! Stróżka nie ruszała się z miejsca, aby zaczyna się nerwowo szudrać po całkim ciele, i szpycować w stronę drzwiów. I ją wziąłem lolę do ręki i idę do tych skrzyń. Podnoszę siano w jedny, a tu ludzkie giery, Trzy sztuki podnoszę w drugi, a tu krybuny. W trzeci bebechy dali ręce, gowy. Fruncka zbladła jak babusi prześcieradło. We mnie wszystko tak lotało, że nie wiedziałem, czy stróżka już brykła, czy nie. Nagle poczułem za plecami ciepły huch i dotknięcie ręki. Szpycłem za siebie, a tu stoi i kielczy się. Ha, ha, ha, ha, ten galon morderca. Koniec! Chycłem na drobkę i czeką na pewną śmierć. Jak my się ze sfruncką ockli, pokazało się, że ten galun to nie był żaden zbrodniarz. I no artysta rzeźbił takie figury w częściach udane, miał leżeć w skrzyniach, a sknocune i ukrychnięte wyćpywał na gemyle. Widzisz, powiedziała Fruncka, żeby nie to moje czytanie Nigdy by mnie nie zobaczyli z bliska artysty Przyznałem jej rację Na kolację były nudle Witam, słuchamy podcastu Nie Tylko Dla Orów. Wracamy do podcastu, mam na imię Filip, to jest podcast Nie Tylko Dla Orów. A to są zielone górki, kupione na mazażu Wracamy, więc cóż, podcast nie tylko dla orów. Czerwiec to tylko poznańskie odcinki. Mm. O. Ogórek już naprawdę dobry. Mówię, mówię, to już nie. Mm. Mm. Potem przed euro jest strasznie rozkopany. Ja nie wiem, czy oni zdążą przez te kilka dni tutaj coś zrobić. Porozmawiamy w następnym odcinku z Mateuszem o euro. Mateusz to jest brat mojego najlepszego kumpla. Miał troszeczkę styczności z radiem. Zresztą usłyszycie, ma taki dryg do mówienia. Nagrywaliśmy odcinek z Mateuszem wczoraj wieczorem. Siedząc gdzieś w samochodzie na parkingu przed stadionem Lecha gestykulował po prostu jak Włodzimierz Szaranowicz, albo nie wiadomo kto. A to tylko radio, nie trzeba używać rąk, ale usłyszycie, usłyszycie Mateusza, naprawdę rewelacyjny głos, naprawdę, naprawdę dobra gadka. No i jest syf, jest problem, bo posnań rozkopany wciąż. Euro za dni kilka. Um, nie wiem, czy zdążę. Naprawdę nie wiem, czy zdążę. Polacy zawsze wszystko robią na ostatni moment, sam wiem, czasem e, zdarza mi się przygotować podcast, jeśli puszcza się co wtorek, czasem montuję go we wtorek, e, poniedziałek wieczorem. E, pamiętam zeszły sezon, gdzie zaczynając w czerwcu miałem gotowe już 20-22 odcinki, teraz e, wiadomo, wyprawa Panama to zupełnie inny sposób montowania i zupełnie inny sposób e, robienia podcastów, ale w tym roku nie mam żadnych odcinków z pazuchą pochowanych, wszystko jest na bieżąco, montuje się to dzień, dwa, trzy, maksymalnie cztery przed emisją no i jest to jakby na żywo można powiedzieć, bo odcinki są świeże odcinki są montowane można powiedzieć na gorąco, bo jeśli dzisiaj dzień czerwcowy piękny to odcinek ten pójdzie może jutro może pojutrze, zobaczymy jak to będzie a tutaj właśnie Poznanie także jest, tak nie do końca jak ja, przygotowany do całego sezonu, ale myślę, że po zeszłorocznym, perfekcyjnym sezonie, myślę, że czasem troszeczkę mm, takiej wolnej Amerykanki i troszeczkę kombinowania trzeba wrzucić, żeby to nie było wszystko takie za bardzo poznańskie, za bardzo ułożone, zatem, zatem myślę, myślę, że... Tak jak i Poznań do euro się przygotowuje i wciąż ma rozkopaną całą ulicę Grubalską. E, ulica Roosevelta prawdopodobnie nie będzie przed euro oddana, co będzie w wtopą na maksa i prezydent nasz głupi, grobelny powinien wylecieć na swój Rudy tak się Tak się wyrażę brzydko, ale jeśli główna ulica miasta przed jedyną główną imprezą podczas e, tego lata nie będzie otwarta, no to ktoś musi za to beknąć. No nie widzę innej osoby, która mogłaby być odpowiedzialna za to, że główna ulica miasta będzie rozkopana i zaraz przy dworcu i będzie piękną wizytówką miasta dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do tego miasta słyszycie, że nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik stadion, murawa drogi wokół stadionu, wszystko to jest piękne pamiętam, mieszkałem właśnie z Mateuszem na osiedlu bajkowym, jakieś dwa kilometry od stadionu, droga na lotnisko wszystko wokół stadionu naprawdę jest światowo naprawdę jest przepięknie drogi szerokie, światła, pasy naprawdę pamiętam, 20 lat temu było różnie drogi, dziury Teraz jest pokazówka, rzeczywiście, ale to w okolicach stadionu, ale w mieście niestety miasto, samo, samo takie centrum jest zabite dechami, dużo właśnie mm, obklejonych szyb, zamknięte, no i samo centrum, które już mówiliśmy niejednokrotnie w zeszłym roku i dwa lata temu, które lekko zdechło albo już prawie zdycha w każdym razie, w każdym razie. No nic się nie dzieje w centrum absolutnie, ale wokół centrum właśnie Łazarz, Wilda, Garbary, dzielnice może nie pięknieją, ale, ale stają się bardziej, bardziej przyjazne dla oka i bardziej, bardziej przyjazne dla handlu, bo samo centrum, czynsze, wszystko jest bardzo drogie, a właśnie w dzielnicach około takich cen, cen, centrum centrowalnych, jeśli tak się wyrażę, można e, jakoś jest lepiej dobrze, kończymy pomalutku nasz odcinek, ja idę do fryzjera mam zamiar się dzisiaj obciąć na łazarzu nie ma za dużo fryzjerów, mój ulubiony fryzjer na placu Cyryla został zamknięty, pewnie z racji tego, że jak już wspomniałem, w centrum czynsze wysokie, a był to fryzjer taki ogólnodostępny dla wszystkich, nie za, nie za drogi w każdym, razie, w każdym razie przejeżdżam dzisiaj, chciałem się obszczyc. Żegnam się z Wami w dzisiejszym podcaście. Tak, hej kotku mój, w pełni szczęścia ze mną bądź. Radia, stare telewizory, naprawdę, naprawdę... Wyciągnięte chyba z najgłębszej półki w piwnicy, sprzęty, bo nie wyglądały najlepiej, ale reklama dźwignią handlu, można sprzedać, można kupić wszystko. Zatem żegnam Was z rynku łazarskiego i zapraszam na podcast jutrzejszy.